To są informacje Polskiego Radia 24. Minister Sprawiedliwości chce pilnych wyjaśnień od węgierskich władz. Chodzi o azyl udzielony Ziobrzej Romanowskiemu. Historyczny kamień milowy, tak Biały Dom podsumował pierwsze od ponad trzech dekad rozmowy wysokiego szczebla Izraela z Libanem. Był szanowanym trenerem i lubianym człowiekiem. Wrocław oddał hołd przedwcześnie zmarłemu Jackowi Magierze. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny zwrócił się do węgierskich władz o pilne wyjaśnienia w sprawie azylu dla Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Żyobry. Waldemar Żurek przekazał w Polsat News, że wysłał pismo do tamtejszego ministra sprawiedliwości.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 Jednak teraz sytuacja jest inna, dodał minister i jak zaznaczył wysłał pismo także do węgierskiego MSW. A tymczasem dziś kluby koalicyjne mają przedstawić w Sejmie wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przed przyszłym węgierskim premierem pracowity dzień. Najpierw udzieli wywiadu mediom publicznym, a potem spotka się z innymi liderami frakcji parlamentarnych. Z prezydentem Węgier o szczegółach z Budapesztu Piotr Piętka. Przywódca partii TISO nie był obecny w węgierskiej telewizji publicznej przez ponad półtora roku. Po miażdżącym zwycięstwie nad rządzącym krajem i mediami Fideszem, jednego dnia ma udzielić wywiadu państwowej telewizji i państwowemu radiu. Tiso, Kormań, jedyk, elszy, inny, Jedną z pierwszych decyzji rządu Tiso, Tiso będzie wgierzycie zawieszenie wgierzycie usług i informacyjnych i mediów publicznych, dopóki nie będziemy w stanie zapewnić obiektywnych i bezstronnych warunków komunikacji, powiedział Peter Modior. Dodał, że jego rząd stworzy specjalną komisję złożoną ze wszystkich partii parlamentarnych i innych. Środowisk, która będzie dbała o pluralizm w mediach publicznych. Po wizycie w radiu i telewizji pojedzie do Pałacu Szandora na zaproszenie prezydenta kraju Tomasza Szujoka. Modior żąda od niego szybkich decyzji w sprawie zwołania pierwszej sesji parlamentu, powołania go na premiera i złożenia dymisji z urzędu prezydenta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W Waszyngtonie zakończyły się historyczne, trójstronne rozmowy z udziałem Izraela, Libanu i Stanów Zjednoczonych. To pierwsze bezpośrednie spotkanie dyplomatyczne tych dwóch państw od 1993 roku. Gospodarzem spotkania w siedzibie Departamentu Stanu był amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. W rozmowach wzięli udział ambasadorowie Izraela i Libanu w USA. W komunikacie końcowym Stany Zjednoczone określiły spotkanie jako historyczny kamień milowy. Więcej o tych rozmowach usłyszą Państwo na naszej antenie już za całkowicie. Około kwadrans. Połączymy się wówczas z naszym korespondentem w Miami, Janem Pachlowskim. Teraz o ostrej wymianie zdań między Georgią Meloni a Donaldem Trumpem. Po tym, jak włoska premier stanęła w obronie papieża Leona XIV, amerykański prezydent zarzucił jej brak odwagi i wsparcia w konflikcie irańskim. Wcześniej Leon XIV skrytykował próbę rozwiązania konfliktu irańskiego poprzez działania wojenne. O szczegółach z Rzymu Urszula Rzepczak.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 We Wrocławiu setki osób oddały hołd Jackowi Magierze. Drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski zmarł 10 kwietnia w wieku zaledwie 49 lat. Wieczorem w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu odbyło się pożegnanie cenionego i szanowanego trenera. Wspaniały człowiek. Ja jako kibic mogę to powiedzieć. Ja się czuję jakby znowu umarł mój brat młodszy. Duży szok. Dlatego czułam, że... No muszę tu być. Był dobrym trenerem, bardzo dobrym. Bo kibiców, o swoich piłkarzy. Nie tylko dobry trener, ale dobry, wspaniały człowiek. Nie dziwię, że taka ceremonia i tyle ludzi. Każdy Jaskowi Magierze coś zawdzięczał. Nawet jak się nie spotkał z nim tak fizycznie, to na pewno myślę, że zawdzięczał różnych, dużo emocji, różnych dobrych słów. Ja Trumna z ciałem Jacka Magiery została już przewieziona do Warszawy i jutro zostanie złożona na cmentarzu na Powązkach. To były informacje Polskiego Radia 24. W całym kraju będzie dość ciepło, ale przeważnie pochmurno, a na południu i wschodzie od rana już z przelotnym deszczem. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni na Pomorzu, 14 w centrum, 15 na wschodzie i 16 na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany. Klimat. Nieco ponad nie, niespełna 10% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, ale udział OZE w mikście energetycznym ma wynieść dziś maksymalnie 32% i tak ma być o godzinie 15. Jakość powietrza jest w kraju dobra, miejscami głównie na północy, wschodzie i południu bardzo dobra, a w Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Starachowicach, Dębicy i Kłocku jakość powietrza jest umiarkowana, dostateczna w Nowym Sączu. Zagrożenie pożarowe występuje na północy, w centrum i na północnym zachodzie oraz południu kraju jest ono małe, na pozostałym obszarze średnie, a jedynie w województwie Podlaskim duże. Klimat: 6:07 na zegarach. Dzień dobry. Poranek w Polskim Radio 24. Wtorek, 15 dzień kwietnia 2026 roku. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. W ten w środowy, niewtorkowy wtorkowy, kłamie i nikt mnie nie poprawia. Środa, 15 Dobre. dzień kwietnia 2026 roku. I jeszcze raz Państwu powtórzę, środa przed nami. 105 dzień roku. Witają się z Państwem Roch Kowalski, a wraz ze mną są Justyna Błońska i przed chwilą powrócona z dalekiego wschodu Natalia Jędrzejewska oraz Paweł Szymankiewicz, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Jesteśmy z Państwem do godziny dziewiątej, jak zawsze, i są z nami, będą z nami także goście. Po siódmej Maciej Konieczny z partii Razem, po ósmej Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, wiceministra Edukacji Narodowej. Po 8:33 Magdalena Chszczonowicz, redaktorka naczelna Oko Press, a po ósmej czterdzieści Doktorka Karolina Zielińska, ekspertka do, do spraw Bliskiego Wschodu. To jeszcze aparat mowy trzeba, proszę Państwa, rozruszać. Kawę zaparzyć. Przed nami, e, przed nami dzień, w którym słońce wstało o 5.40, zajdzie o 19.33, a imieniny obchodzą dzisiaj Anastazja, Bazylii, Cezary, Maksym i Wacław. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Kalendarium historyczne przed nami.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 15 kwietnia w roku 1452 urodził się włoski renesansowy artysta i uczony Leonardo da Vinci. Ojciec Leonarda Piero da Vinci w tych okolicach miał jakiś przelotny romans z dziewczyną wiejską imieniem Katarina i owocem tego romansu stał się właśnie Leonardo. Przypomniała doktor Bożena Fabiani. W Polsce szczególnie znany jest obraz Dama z Gronostajem, który możemy zobaczyć w Krakowie. 130 lat temu w Atenach zakończyły się pierwsze letnie igrzyska Olimpijskie. Rywalizowano w dziewięciu dyscyplinach. Gimnastyce, kolarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, szermierce, tenisie i zapasach. To właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się olimpijska flaga z pięcioma kołami. To nie jest taki znak, który był od początku. To jest trochę forma wymyślona. Mianowicie Coubertin zauważył, że jeżeli sztuka nie będzie towarzyszyła igrzyskom, to one nie będą miały takiego pełnego, głębokiego oddechu. Że będą to, jak też mówiono, mistrzostwa świata w wielu dyscyplinach w jednym miejscu. I tu właśnie była ta potrzeba uduchowienia, czyli nawiązania do tej triady, gdzie jest modlitwa, gdzie jest teatr i gdzie jest boisko i one są razem w tym samym miejscu, w tym samym czasie przybliżał profesor Krzysztof Zuchora nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku po zderzeniu z Górą Lodową w pobliżu Ameryki Północnej zatonął brytyjski parowiec transatlantycki Titanic. Na jego pokładzie zginęło 2200 osób. W powodzi komunikatów, opisów, relacji i domysłów wybijał się głos Josefa Konrada, który pod adresem chciwych sławy i zysków armatorów słał takie oto słowa. Jeśli nie możecie panowie dać więcej łodzi ratunkowych, to sprzedawajcie mniej biletów. Nie topcie ludzi w naj” piękniejszą noc, jaka mogła zdarzyć się na Atlantyku, choćby nawet mieli oni tonąć z muzyką, którą im panowie zapewniacie. Cóż można dodać do tego komentarza? Chyba tylko zapewnienie, że orkiestra naprawdę grała pięknie i aż do końca. Uważał doktor Janusz Osica. W roku 1934 urodził się aktor Andrzej Kopiczyński. Największą rozpoznawalność i popularność przyniosła mu rola inżyniera Stefana Karwowskiego w serialu 40 latek. Jak się na tym nie zna, ja jestem inżynierem drugim mostów, ale zawsze inżynierem. Ja tam nie użyję tej specjalności. Przecież jeżeli tam jest jakaś wada, to ukryta i wyjdzie dopiero w eksploatacji. Przez wiele lat związany był z warszawskim teatrem Kwadrat. 15 kwietnia 1945 roku ukazał się pierwszy numer ilustrowanego tygodnika Przekrój. Na jego łamach publikowali m.in. Sławomir Mrożek, Julian Tuwim czy Ludwik Jerzy Kern. 25 lat, bo tyle pracowałem w Przekroju, to ciągle myślałem o tym, jak tym ludziom, tym czytelnikom dać troszkę tego odpoczynku psychicznego. Mówił pierwszy redaktor naczelny pisma Marian Eyle. Obecnie Przekrój wychodzi jako rocznik, zarówno w wersji, papierowej, jak i internetowej. W roku 1966 urodziła się modelka i wokalistka Samantha Fox. W naszym kraju występowała m.in. na festiwalu w Sopocie. 43 lata temu rozpoczęła się trwająca przez kolejne 25 lat budowa pierwszej linii warszawskiego metra. Metro w Warszawie projektowane jest ponad pół wieku. Będzie to metro płytkie. 9 do 13 metrów Mówił na dwa lata po starcie robót inżynier Józef Zajączkowski. Pierwszy odcinek oddano do użytku 7 kwietnia 1995 roku, a pełną projektowaną długość linia osiągnęła w roku 2008. Dwa lata temu zmarła socjolog i publicystka profesor Jadwiga Staniszkis. W pracy naukowej zajmowała się szeroko pojętą socjologią polityki, jak również angażowała się w działalność antykomunistyczną. Po 89 Mimo tego, że wszystko właśnie poszło w innym kierunku, nie takiej gospodarki etycznej, ta utopia solidarnościowa w ogóle się nie zrealizowała. Wykładała także na wielu uczelniach zagranicznych, w tym Uniwersytecie Kalifornijskim i Uniwersytecie Harvarda. Przed rokiem zmarła aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak. Była pierwszą Polką nagrodzoną Złotą Palmą dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Cannes. Za rolę w węgierskim obrazie Inne Spojrzenie, a przez wiele lat występowała również w przedstawieniach Teatru Polskiego Radia. To dla mnie niezwykły honor być wyróżnioną przez Teatr Polskiego Radia. Czuję ogromne wzruszenie i wdzięczność. Jednocześnie muszę podziękować słuchaczom za ich cierpliwość, wyrozumiałość i chęć uczestnictwa w kreowaniu świata wyobraźni. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mówiła po uhonorowaniu Wielkim Splendorem Teatru Polskiego Radia: Kalendarium historyczne. Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. Zapatrzyłem się proszę Państwa na fakt, bo jak to zawsze tabloidy przyciągają uwagę. To już jak się zapatrzyłem, to i Państwu opowiem na co. E, druga strona faktu, jest ryzyko, że opuszczą Węgry. Prokuratura domaga się od sądu szybkiej reakcji, mowa oczywiście o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim. Sromotna porażka patrona polityków PiS, tak pisze fakt, komentując, komentując wyniki wyborów na Węgrzech. Jest także opinia prawnika zapowiedzi Petera Madzi Dziara dotyczące natychmiastowego pozbawienia ochrony prawnej Ziobry czy Romanowskiego to deklaracje polityczne, a nie prawne. Azyl przyznany Ziobrze ma charakter uznaniowy, mówi Dominik Pindor, nie, mecenas, a nie wynika ze standardowej procedury uchodźczej. Aby go cofnąć trzeba wykazać konkretne przesłanki, np. wprowadzenie w błąd lub poważne naruszenie prawa. Tak mówi prawnik komentując Pobyt, czy też koniec pobytu dwóch polskich polityków na Węgrzech. Zresztą to samo, na ten sam temat, pierwsza strona Superekspresu. Ziobro może uciec przebrany za kobietę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński ostrzega. Prawdę mówiąc, chyba aż zajrzę do tego tekstu. Ziobro może uciec w bagażniku przebrany za kobietę, tak twierdzi tak, tak twierdzi Witold Zębaczyński. Nie wiadomo, czy nie spróbują teraz wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Mówi, możemy się spodziewać ich wszędzie, nawet w bagażniku w kobiecym, w kobiecym przebraniu. No to już zostawmy te tabloidy, bo to rzeczywiście może spowodować obumarcie komórek mózgowych. Przenieśmy się w takim razie na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. A tutaj sondaż na początek. Polacy odwracają się od Donalda Trumpa. Blisko dwie trzecie badanych na zlecenie Rzeczpospolitej przez ibris uważań za niedopuszczalne groźby Donalda Trumpa wobec Iranu. Mowa tutaj o groźbach, o tej najdalej idącej groźbie, którą formułował Donald Trump, mówiąc o tym, że cała cywilizacja zginie. Tej nocy wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych była szczególnie drastyczna, zauważa Jędrzej Bielecki w Rzeczpospolitej, dlatego wyniki sondażu wskazują na bardziej generalną zmianę podejścia polskiej opinii publicznej do amerykańskiego przywódcy. Podczas gdy 62% ankietowanych uważa groźbę Trumpa za niedopuszczalną, 19% widzi w niej element negocjacji, a jedynie 13% uważa, że to wyraz twardej postawy Stanów Zjednoczonych wobec i, rano. I tutaj czas na przegląd prasy dobiegł teraz przynajmniej końca. Jeśli czas nam pozwoli, to wrócimy do materiałów dziennikarskich przed 7.30 lub przed 8.30. 6.17 na zegarach. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie. Czyli dobry, wykładam się. Nisko. Niejako nawiązując do, do tego, o czym wspominałem, do sondażu przeprowadzonego przez IBRIS, myślimy o Donaldzie Trumpie. Jak myślimy o Donaldzie Trumpie, to myślimy dzisiaj między innymi, o negocjacjach, które toczą się w cieniu niejako wojny na Bliskim Wschodzie. Izrael i Liban uzgodniły ponowne spotkanie po tym, jak wczoraj w Waszyngtonie odbyła się pierwsza runda rozmów. Były to pierwsze negocjacje bezpośrednie między tymi dwoma krajami od dziesięcioleci, z jakim rezultatem? Przede wszystkim tutaj trzeba tutaj podkreślić, że gospodarzem tych rozmów był sekretarz stanu Marco Rubio. Posłuchajmy, co powiedział na ich temat najważniejszy amerykański dyplomata. To jest historyczna okazja. Wiedzieliśmy, że robimy ośrodkach historycznych i kompleksowości, które nas otaczają na ten moment. I zaproszenie tutaj, wiem, że niektórzy z Państwa pytają o wycieczki, ale to jest wiele niż tylko o to. To jest o wycieczku permanentnym. The 20 or 30 years of Hezbollah's influence in this part of the world, and and, and and this needs to stop. And so our hope here, and I know this will be a process, Okay, this, all of the complexities of this matter are not going to be resolved in the next six hours, but we can begin to move forward to create the framework where something can happen, something very positive. Przede wszystkim tutaj Marco Rubio podkreślił, że wierzy w pozytywne zakończenie tych rozmów. Podkreślał, że to jest pierwszy raz od dziesięcioleci, tak jak mówimy, że rozmowy tutaj się odbywają, ale też trzeba podkreślić, że są one skomplikowane i wiadomo, że od razu nie przyniosą pozytywnego rezultatu. Natomiast Marco Rubio wierzy, że to spotkanie wprowadzi takie pozytywne ramy, które dadzą konsekwencji właśnie te pozytywne efekty. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że ambasador Libanu w Stanach Zjednoczonych oświadczył, że data i miejsce kolejnych bezpośrednich rozmów z Izraelem, one zostaną ogłoszone w stosownym czasie, dodając, że tutaj te wczorajsze spotkanie wstępne miało bardzo konstruktywny charakter. Według codziennego komunikatu libańskiego Ministerstwa Zdrowia w ciągu... Ostatnich 24 godzin w dalszym ciągu dochodziło do izraelskich ataków na Liban. Według tych ostatnich informacji w ciągu ostatniej doby zginęło co najmniej niestety 35 osób. Izrael rozpoczął ataki na cele, które jak twierdzi należą do wspieranego przez Iran Hezbollah nieco ponad 6 tygodni temu. Kraj ten kontynuuje naloty pomimo obowiązującego obecnie zawieszenia broni między Iranem a USA. Libańscy i izraelscy dyplomaci brali udział w negocjacjach w Waszyngtonie też w atmosferze obaw, że kontynuowane izraelskie ataki w Libanie mogą zagrozić rozejmowi. Rozmowy między Libanem a Izraelem stanowiły pierwsze publiczne spotkanie wysoką rangą urzędników obu państw, tutaj podkreślam od dziesięcioleci, dokładnie od ponad 40 lat. Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Jehe later opisał spotkanie z, tutaj z przedstawicielem Libanu Nadą Mohamed jako wspaniałą, dwugodzinną wymianę poglądów. On mówił jednak zobowiązania się do zawieszenia broni w południowym Libanie. Liban domagał się zawieszenia broni jako warunek tutaj wstępny rozmów, podczas gdy Izrael uświadczył, że jego celem jest Hezbollah i podkreślił, że te operacje wojskowe przeciwko tej wspieranej przez Iran grupie terrorystycznej będą kontynuowane. I jeszcze na podsumowanie naszego spotkania, tutaj warto spojrzeć na to, co dzieje się w perspektywie amerykańsko-irańskiej. Wiemy, że zawieszenie broni trwa dalej, wchodzi w drugi tydzień i one ma właśnie dwa tygodnie obowiązywać. Jak wynika ze zdjęć satelitarnych przeanalizowanych tutaj w amerykańskich mediach w okresie zawieszenia broni, Iran prowadzi pracę nad usunięciem gruzu blokującego wejścia do swoich podziemnych baz rakietowych, a wiceprezydent J.D. Vance wyraził przekonanie, że Irańczycy tutaj siedzący pod drugiej stronie stołu podczas rozmów w Islamabadzie chcieli zawrzeć porozumienie pomimo trwającego od dziesięcioleci wzajemnej nieufności między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tutaj Wens oświadczył również, że zamierza nadal walczyć o wielkie porozumienie, które jak stwierdził prezydent Donald Trump chce zawrzeć z Teheranem i choć Wens czuł się współspółpracować. Jak niektórzy właśnie no, nie wierzą w to, no to ma nadzieję, że to pozytywnie się skończy i być może w najbliższych dniach do tego kolejnego spotkania właśnie obu stron to idzie. Z ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki, Janie. Dziękuję. C y, oczywiście kryzys, w, y, kryzys na Bliskim Wschodzie to także kryzys w cieśninie Ormus. O blokadzie szlaku przez Stany Zjednoczone mówił na naszej antenie profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z którym rozmawiał Michał Strzałkowski. Rzeczywiście będziemy świadkami takiej... Gry w statki na żywo, która będzie dogrywką do tego konfliktu Blisko Wschodniego? Trudno powiedzieć, czy będzie to dogrywka. Na pewno będzie to ciąg następstw wywołany izraelsko-amerykańskim atakiem na Iran, i y, w rzeczy samej trudno w tej chwili budować scenariusze y, przyszłego rozwoju wydarzeń, jako że ilość zmiennych jest y, bardzo duża. Jakoby irańskie miny, y, irańskie rakiety, irańskiej marynarki w zasadzie nie ma. Na to nakłada się marynarka amerykańska, y, Blokada irańska, kontrblokada amerykańska, także mamy do czynienia z mieszaniną naprawdę wybuchowych składników. I to może zagrozić rozejmowi, który wciąż obowiązuje na Bliskim Wschodzie. I to jest kolejna sytuacja. Co do której brakuje nam leksyki, to jest rozejm nie rozejm, negocjacje nie negocjacje. Można by powiedzieć, że na naszych oczach kształtuje się zupełnie nowy sposób uprawiania polityki międzynarodowej. Czy ktoś w tym momencie tę cieśninę Ormus kontroluje, i czy w ogóle taką cieśninę da się kontrolować? Co to znaczy w ogóle kontrolować cieśninę? A to jest świetne pytanie, yy, jako że yy, Patrząc na sprawę z czysto wojskowego punktu widzenia, pretendentów do kontroli nad cieśniną może być dwóch. To są oczywiście Irańczycy i to są Amerykanie. Pod względem technicznym strona amerykańska dysponuje niewątpliwie przewagą. Natomiast teren, czy też akwen jest irański i... Iran y, artykułując w przestrzeni międzynarodowej rozliczne groźby dotyczące y, zablokowania ruchu y, w cieśnienie y, spowodował sytuację, w której... Czołowe Światowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe, aktywne na rynku żeglugowym, po rozpoczęciu działań wymówiły umowy ubezpieczeniowe, przedstawiają nowe warunki ubezpieczenia od ryzyk wojennych. To są znacznie wyższe kwoty, armatorzy się wahają i de facto na skutek w dużej mierze właśnie decyzji Towarzystw Ubezpieczeniowych, które nie chcą ubezpieczać statków, ta żegluga w cieśninie Ormus została w bardzo poważnym stopniu ograniczona. Można by więc powiedzieć, idąc za jednym z amerykańskich autorów, że to biura firmy ubezpieczeniowe szacując ryzyka doprowadziły do uwiądu żeglugi w cieśninie Ormus, a zanim jeszcze ktokolwiek z graczy wykazał się tym, że jest w stanie ją fizycznie zablokować. No właśnie, bo rozumiem, że sama groźba wystarcza. Nie, nie musi tam być wielu min, nie musi tam być wielu okrętów. Wystarczy sama groźba, że się do tych okrętów strzeli śledząc doniesienia londyńskiego londyńskiej firmy Lloyd, czyli takiego konglomeratu, który grupuje firmy ubezpieczeniowe od początku działań na wodach zatoki Ormuz doszło do uszkodzeń około 20 statków, przy czym w dokumentach, do których dotarłem brak informacji, co spowodowało te uszkodzenia. Czy były to miny, czy były to drony? Co najmniej w dwóch przypadkach Lloyd zakłada, iż prawdopodobnym jest, że to załogi spowodowały uszkodzenia, żeby wyłudzić odszkodowania. Także w tym przypadku rzeczywiście ta seria irańskich gruźb spowodowała, iż firmy ubezpieczeniowe znacznie podwyższyły, podwyższyły ocenę czy szacunki ryzyka związanego z żeglugą na tym akwenie. I w ten sposób te groźby wystarczy, wystarczyły do... Yy, Trudno powiedzieć, że zablokowania doprowadziły do takiego podniesienia taryf ubezpieczeniowych, iż żegluga zamarła. No ciśnina Ormus to oczywiście, jak wiele cieślin jest miejsce, w którym e, jest wąsko, a do tego ten tor wodny, którym mogą przejść te największe statki jest jeszcze węższy, no bo to musi być odpowiednia głębokość, więc tak naprawdę rozumiem, że tu no, nie, nie o całą nawet ciśninę chodzi, tylko właśnie o ten tor wodny, którym mogą przejść tankowce czy inne duże statki, gazowce. Cieśnina w największym miejscu to są 33 km, natomiast tory wodne wyznaczone dla największych statków mają po około 1800 metrów szerokości w jedną i w drugą stronę z pasem rozgraniczenia w, w środku. Także ten y, pas, czy te pasy ruchu, takie jak na autostradzie, dedykowane największym statkom, są rzeczywiście bardzo wąskie. No tak, bo to jest taki rodzaj autostrady morskiej tak naprawdę w tym miejscu. To jest dwukierunkowa e, droga, którą przemieszczają się statki e, przewożące jednorazowo, e, no dajmy na to 250 tysięcy ton ropy naftowej. Wysłuchali państwo, państwo fragmentu rozmowy Michała Strzałkowskiego z profesorem Krzysztofem Kubiakiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Półtorej minuty pozostało do 6.30 w gotowości Rafał Boguta, Aleksandra Augustyniak także. Za chwilę informacje.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 Zbliża się 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą szukać azylu w Stanach Zjednoczonych? Takie informacje pojawiły się w przestrzeni medialnej, ale jak wskazywał w TVP Info marszałek Sejmu Włodzimierz Mieszczarzasty, przyjęcie ich przez USA byłoby błędem. Jeżeli to jest tak, że jesteśmy najbliższymi przyjaciółmi, jak mówi to często pan prezydent Nawrocki bądź PiS z panem Donaldem Trumpem, jeżeli pan Trump, co mówi o sobie, jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie, to na pewno nie, bo żaden przyjaciel Polski, najmądrzejszy człowiek na świecie nie przyjmie pana Ziobry i pana Romanowskiego do siebie jako uciekających przed odpowiedzialnością potencjalnych bandytów i złodziei. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, których ściga polski wymiar sprawiedliwości, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Do tej pory mogli liczyć na wsparcie premiera Wiktora Orbana. Pilnych wyjaśnień w tej sprawie chce od węgierskich władz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Tymczasem lider zwycięskiej partii TISO i prawdopodobnie przyszły szef węgierskiego rządu Peter Modzior zapowiadał, że politycy PiS mogą zostać wydani polskim władzom.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 Polska 2050 proponuje podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznego dochodu, bo jak tłumaczą posłowie tej partii, oczekuje tego tak zwana klasa średnia. Skąd wziąć na to pieniądze? Między innymi wprowadzając podatek od gigantów cyfrowych. Takie rozwiązanie obowiązuje w Hiszpanii, we Włoszech czy we Francji, tłumaczyła szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. My nie jesteśmy nic gorsi w Polsce i też powinni się dokładać do dobra wspólnego po drugie jest projekt Polski 2050 o podwyższeniu akcyzy na alkohol, w całościowo przekierowujący te pieniądze na ochronę zdrowia. Więc mówimy, skąd wziąć pieniądze? Mówimy, że trzeba ulżyć klasie średniej, podwyższyć próg podatkowy do 140 tysięcy. To nie jest radykalne rozwiązanie, to jest potrzebne, racjonalne i sprawiedliwe. W tym roku drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tego limitu nadwyżka dochodu o jest stawką trzydziestodwu procentową. Chmurny dzień przed nami z temperaturą maksymalną 16 stopni na południu Polski i na wschodzie, w centrum od 12 do 15 stopni, 12 stopni na Kujawach, a 15 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Nad Bałtykiem 11 stopni i to najniższe wskazania. Przelotne opady deszczu prognozowane w pasie centralnej Polski od Pomorza przez Warmię, Mazury, Mazowsze, ziemię Łódzką, Świętokrzyską aż po Małopolskę. Prognozowane przelotne opady deszczu także na wschodzie, południowym wschodzie, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Rafał Bała w naszym studiu o 6.34 już serdecznie. prawie, więc czas na informacje sportowe. Zacieramy ręce. Nie dlatego, że nam zimno, bo się trochę ociepliło, ale dlatego, że już niedługo finały Ligi Mistrzów i, i na to kibice piłkarcy, ale nie tylko piłkarze, czekają, bo to rzeczywiście bardzo prestiżowe rozgrywki, ale poziom piłki niesamowity. Już w ćwierćfinałach wczoraj mieliśmy taką informację, która nas niespecjalnie zadowoliła, czyli odpadnięcie Roberta Lewandowskiego. Barcelona nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów, a odpadła w ćwierćfinale i to no, można powiedzieć z lokalnym rywalem, bo to przecież też zespół z Ligi Hiszpańskiej Atletico Madryt. Stołeczna ekipa po, przegrała co prawda z Barceloną, ale Barcelonie nie udało się odrobić strat. W półfinale jest także zespół Paris Saint-Germain. No ale to były zacięte mecze miłe dla oka kibica, co potwierdzi na pewno nasz kolega redakcyjny Tomasz Kowalczyk. Witaj Tomku. Dzień dobry. Rzeczywiście nieprawdopodobny poziom emocji w obu spotkaniach ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów. Awans Atletico i Paris Saint-Germain Barcelona wzięła się za odrabianie strat z pierwszego meczu przegranego przed własną publicznością 0-2 i wzięła się bardzo szybko, bo w kosmicznym tempie zaczęła to spotkanie, a w czwartej minucie błąd obrony drużyny Atletico. Ferran Torres zagrywa do Lamina Yamala, a ten z linii pola karnego nie daje szans Musso i trafia na 1-0. Kolejne akcje to znowu domena Barcelony, kilka niewykorzystanych, aż w 24 minucie Dani Olmo wypatrzył Ferrana Torresa, ten Wpadł w pole karne, nie było spalonego. Precyzyjny strzał w okienko. 2-0 dla Barcelony. Wydawało się, że ta Mission Impossible dla Barcy może się udać. Tym bardziej, że trzy minuty później kapitalna szansa Fermina. Natomiast doskonale wybronił w tej sytuacji Musson. Jeszcze ucierpiał zawodnik Barcelony opatrywany bo został trafiony w nos korkiem przez bramkarza Atletico. W tym momencie zespół z Madrytu nabrał powietrza, jeżeli chodzi o to spotkanie. Troszkę zwolnił, troszkę przemyślał, co trzeba zrobić i tę przerwę wykorzystali już w 31 minucie. Kapitalna kontra Jorente z prawej strony zagrał do Lukmana. Ten był w polu karnym, trafił z bliskiej odległości i było już tylko 1 do dwóch, a ten wynik premiował zespół Atletico Madryt. W drugiej połowie na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Konkretnie w 68 minucie miał ze dwie dobre sytuacje, natomiast nie zamienił ich na gole. A w 79 minucie to, co okazuje się w ostatnim czasie z morą Barcelony. Czerwona kartka Erik Garcia faulował wychodzącego sam na sam z bramkarzem Sorlota. Wyrzucił go z boiska francuski arbiter Clement Tourpain i decyzja o tym, że ostatnie 10 minut Barcelona gra w dziesiątkę. W dziesiątkę Barcelona już strat odrobić nie potrafiła i po raz kolejny czerwona kartka wpływa na losy spotkania Barcelony z Atletico, bo tak było w lidze. Tak było też tydzień temu w Champions League, kiedy w pierwszym spotkaniu Kubarsi został ukarany czerwoną kartką. Tak było też teraz. Atletico Madryt melduje się w półfinale Ligi Mistrzów, a drugim półfinalistą Paris Saint-Germain, które to troszkę miało kłopotów w Liverpoolu. Wydawało się nawet, że będzie podyktowany rzut karnym dla Derec, ale McAllister był zdaniem arbitra jednak bardzo lekko tylko trącony i nie zdecydował się na jedenastkę po wideoweryfikacji pokazać sędzia tego spotkania. Natomiast PSG wzięło się do pracy. Usman Dembele, precyzyjny strzał najpierw w 72 minucie, a później w doliczonym czasie grym dają zwycięstwo PSG 2 do 0, w dwumeczu 4 do 0 i to Paris Saint-Germain oraz Atletico Madryt meldują się w półfinałach Ligi Mistrzów. Tomasz Kowalczyk, dziękuję. A dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Bayern, Monachium, Real Madryt, Arsenal, Londyn, Sporting, Lisbona. Piłkarki reprezentacji Polski. Pamiętamy, w zeszłym roku fantastycznie awansowały na Mistrzostwa Europy. Grały po raz pierwszy w tych Mistrzostwach. Teraz walczą o Mistrzostwa Świata, no ale tak średnio im na razie idzie. Przegrały z Irlandią 2 do 3. To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 Kolejna bramka przyszła. Później ten karny, wiadomo, dla nas korzystnie, bo, bo przestrzelony, no ale to powoduje, że wytrąca nas to z równowagi i od nowa musimy złapać to swoje tempo. Biało-czerwone zajmują czwarte miejsce w tabeli, za Holandią, Francją i Irlandią. Jeszcze szachy to też szlachetny sport. Arcymistrz Jan Malek po wtorkowym zwycięstwie zajmuje trzecie miejsce. Jakub Kosakowski jest 17. Po siedmiu rundach mistrzostw Europy w szachach w Katowicach prowadzi Aiden Soleimani z Azerbejdżanu. I na koniec e, dwa słówka o o snukerze, Nie wiem, czy grałeś kiedyś? Nie. W ogóle bilard, snooker, nie? W bilard mi się streszyła. bilard, ale... no tak, bo snooker to jest pewna odmiana e, tej gry przy stole. No i wyobraź sobie, że w Mistrzostwach Świata, które rozpoczną się 18 kwietnia, one są w Sheffield rozgrywane od 1977 roku. No to taka... Czy nie taka długa tradycja. Ale nie, one są dłużej rozgrywane, natomiast w tym miejscu... Aha, rozumiem, rozumiem. E, no, corocznie są rozgrywane, także okay. to jest niesamowite, fenomenalne. Tam oczywiście większość gra anglików, walijczyków, e, ostatnio Chińczyków bardzo dużo się też zrobiło specjalistowo od snokera i nigdy w tych mistrzostwach nie grał Polak. I wczoraj kwalifikacje, ostatnia runda. Antoni Kowalski wygrywa, kwalifikuje się, a tam gra tylko 32 zawodników. Także to jest naprawdę duże wydarzenie, popularyzacja. No i ciekawe, czy będziemy mieli tak jak kiedyś mieliśmy Mały Szamanie, czy będziemy mieli snokeromani Kowalskowanie. No oczywiście zobaczymy. Rafał Bała na Z... pewno nam... Odleciałem troszkę na koniec Czuć, tym Czuć. Nie, ale nie Chcę ci podcinać skrzydeł. Wlany ale fajny sposób. sport i naprawdę i do oglądania, ale do grania przede wszystkim zachęcam. Tyle entuzjazmu państwu życzę od rana co ma w sobie Rafał Bała. Bardzo ci dziękuję. Do, do, do za usłyszenia za godzinę. 20 minut pozostało do godziny siódmej. My mamy połączenie z Sylwią Białek, reporterką, dziennikarką Polskiego Radia. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Marszałek Sejmu uruchomił procedurę wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu w sądzie powstanie kolejny wakat. Sprawę komplikuje jednak fakt, że wybrani przez Sejm w marcu sędziowie przychodzą do pracy i spędzają czas... Na korytarzu. Prezes Trybunału nie uznaje bowiem złożonego przez nich w Sejmie ślubowania przez czworo z nich dokładnie. Powiedz jak to w praktyce wygląda. Rzeczywiście nowo wybrani sędziowie do Trybunału przychodzić mogą, ale w charakterze gości taką decyzję podjął bowiem szef tej instytucji Bogdan Święczkowski. Jeden z sędziów, którzy nie zostali zaproszeni na ślubowanie przez prezydenta, to ślubowanie złożyli w Sejmie wobec prezydenta. Krystian Markiewicz mówił wczoraj, że sędziowie będą czekali na umożliwienie i morzekania do skutku. Dodał, że wszyscy nowo wybrani stawiają się codziennie w pracy i spędzają dyżury na korytarzu.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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zareagował na tę sytuację. Polecił prokuraturze wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli kancelarii prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nowrockiemu, by nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister Żurek pytany, czy w jego ocenie prezydent popełnił przestępstwo, nie przyjmując ślubowania od czworga sędziów powiedział, że jego zdaniem tak. Oczywiście prezydent jest chroniony, jest chroniony immunitetem i można go postawić przed Trybunałem Stanu. Tak mówił minister.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 A co na to współpracownicy Karola Nawrockiego, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Brzydacz, ocenił, że minister, i tu cytat, przekroczył granicę śmieszności. Najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym, a pan Żurek przekroczył tę granicę dawno temu. Tak napisał minister Przydacz. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że pan Waldemar Żurek został trzecim polskim astronautą w historii. Jest tylko mały kłopot. Całkowicie odleciał w kosmos absurdu i znajduje się obecnie w galaktyce Błazenady. I jak dodał na portalu X, czy kosmiczna misja jest na polecenie Donalda Tuska, czy może premier nie ma już kontroli nad tym, gdzie orbituje Żurek. Wywołany do tablicy premier Donald Tusk uważa, że nieprzyjęcie od sędziów ślubowania jest łamaniem obowiązków prezydenta. Zdaniem szefa rządu środowisko prezydenta działa na szkodę polskiego rządu, a Karol Nawrocki ma wobec państwa obowiązki, a nie przywileje. Tak mówił premier.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 Europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że prokuratura szybko zajmie się śledztwem w sprawie ludzi z otoczenia prezydenta. Tłumaczył, że w ten sposób będzie można rozliczyć za chaotyczną sytuację w Trybunale współpracowników Karola Nawrockiego.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 W związku z kończącą się w czerwcu kadencją sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Zielonackiego Kandydatury na nowego sędziego Trybunału będzie można zgłaszać do 28 maja Tak mówił wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty I jak dodał konsekwentnie dokonujemy zmian w Trybunale Konstytucyjnym No a rzeczywiście prezydent konsekwentnie nie zaprasza części z nich do siebie w celu złożenia ślubowania No i robi się taki właśnie pad. Sylwia Białek, Sylwio bardzo Ci dziękujemy, dobrego dnia Wzajemnie, dziękuję bardzo. Decyzje ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który polecił prokuraturze wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na tym etapie sporu o praworządność jesteśmy. Te decyzje ocenili na naszej antenie dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności i profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego.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 To jest raczej tak, takie, no, taka wrzutka, żeby pokazać, że, że działamy w zakresie naprawy sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, co e, czego nie było widać przez ostatnie półtora roku, kiedy tych sędziów poszczególnych nie wybierano. Z doktorem Kamilem Stępniakiem i profesorem Krystianem Dudkiem rozmawiał Jakub Kukla. Trybunału stanu dla Zbigniewa Ziobry chce sejmowa większość. Przedstawiciele klubów koalicji rządzącej mają dziś przedstawić szczegóły wstępnego wniosku w tej sprawie. Michał Fabisiak.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 i w granicach prawa, no wobec tego nie ma podstaw do tego, żeby odpowiadał przed Trybunałem Stanu czy przed sądami powszechnymi. Zbigniew Ziobro wspólnie z Marcinem Romanowskim przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskali azyl polityczny. Obu prokuratura chce postawić zarzuty w związku z aferą dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prokuratura planuje natomiast postawić zarzuty byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński, te rewelacje przyjmuje z zadowoleniem, choć nie ukrywa, że śledczy mogliby działać trochę szybciej. To byśmy chcieli, żeby to było wszystko szybciej, tylko to nie chodzi o to, żeby to nasza wola decydowała, tylko żebyśmy, żeby oczywiście wymiar sprawiedliwości w ramach, w ramach przepisów prawa robił swoje. No to też tam chodziło w wyborach 23 roku. Te tryby w systemach demokratycznych mielą wolniej, ale mielą. Kazimierz Smoliński z PiS uważa, że stawianie zarzutów kolejnym byłym członkom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 Według portalu one te zarzuty dla byłego premiera mogą dotyczyć braku nadzoru nad agencją, z której w czasach poprzednich rządów miano wyprowadzić kilkaset milionów złotych. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Wrocław pożegnał Jacka Magierę. W kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu tłumy mieszkańców kibiców i przyjaciół oddały hołd byłemu trenerowi, m.in. Śląska wrocław Legii, warszawa Uroczystości obserwował reporter polskiego radia Mateusz Czmiel. Podczas mszy wystawiono trumnę szkoleniowca, a wśród uczestników obecnie byli zarówno przedstawiciele środowiska piłkarskiego, jak i kibice, w tym fani z szalikami Śląska oraz członkowie klubu kibiców niepełnosprawnych. Wspaniały człowiek. Ja jako kibic mogę to powiedzieć. Przykro, bardzo przykro. Ja się czułam, jakbym znowu, jakby znowu umarł mój brat młodszy, bo to się stało niedawno. To był szok, jak się pani dowiedziała? Był duży szok. Dlatego... Czułam, że no muszę tu być. Był dobrym trenerem, bardzo dobrym. Bardzo wytrwały był, bało kibiców, no i o, o swoich piłkarzy. Był za nimi bardzo, nie? To był nie tylko dobry trener, ale dobry, wspaniały człowiek. Nie dziwię, że taka ceremonia i tyle ludzi. Nawet, powiem tak, każdy Jaskowi Magierze coś zawdzięczał. Nawet jak się nie spotkał z nim tak fizycznie, to na pewno myślę, że zawdzięczał dużo emocji, różnych dobrych słów. A Pan co mu zawdzięczy? No Przede wszystkim słowa, które zawsze mówił o Bogu, o wychowaniu, no i o, o sporcie. Od dziecka praktycznie jestem kibicem Śląska. Ciepły, ciepły człowiek. No, miałem okazję go też tak spotkać, także jak się powiedział, dzień dobry trenerze, to nie przyszedł obok, tylko zatrzymał się, porozmawiał. Naprawdę fantastyczny człowiek. Wśród tłumu byli też zwykli mieszkańcy, którzy często spotykali trenera. Oj, ciężko powiedzieć. Ciężko, ciężko, aż serce ściska naprawdę, aż no. I trener, i człowiek, I człowiek. to najważniejsze. Bardzo dbało o rodzinę, o dzieci, był bardzo religijny. Nawet szok, płacz. szok, nawet bo płacz. nawet łzy były. Szkoda takiego człowieka, bo no, wszędzie się wykazywał, jak i w Śląsku, w reprezentacji. Łagodny, kochany człowiek. Bardzo, tak, ładnie, no, bardzo, bardzo ładnie ładnie został pożegnany, kibice naprawdę dobrą tutaj i księża i wszyscy dobrą, dobrą robotę zrobili, naprawdę. I tak wzruszyło aż. No miałam I okazję porozmawiać z trenerem i faktycznie mówili o nim prawdę i bardzo ładnie tutaj pożegnali trenera. A co możesz o nim powiedzieć? Bardzo dobrze słuchał, bardzo sympatyczny, taki oddany człowiek. Naprawdę bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało, jako że się nie znaliśmy, a czułam jakby po prostu to była bliska osoba i tak samo teraz tutaj na pożegnaniu też się wzruszyłam, jakby to była mi jakaś bardzo bliska osoba. To jest jeden z ładniejszych pogrzebów, na ekipie. Pożegnanie tutaj bardzo ładne, naprawdę. Osobiste kazanie księdza było po prostu tak wzruszające i tak piękne i tak mimo odejścia trenera podnoszące na duchu, że mimo, że minęły tylko cztery dni, aż cztery dni, myślę, że rodzina będzie wspominać to kazanie i będzie w najtrudniejszych momentach, które jeszcze przed nimi, wracać do tego kazania, do tych słów osobistych, do tych wspomnień i do tego, co powiedział ksiądz. Tutaj życie się skończyło, ale tam się dla niego zaczęło, więc miejmy nadzieję, że wszyscy jeszcze się tam spotkamy w tym innym sektorze. Najbardziej wzruszającym momentem było wyniesienie trumny z kościoła. To wtedy rozległy się gromkie brawa i okrzyki. nami! Ma z nami! Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek w Warszawie. Były trener i drugi szkoleniowiec reprezentacji Polski spocznie na cmentarzu na Powązkach. Dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Chciałem Państwu polecić, bo zaraz po informacjach, które przygotował dla Państwa Rafał Boguta, będziemy mieli pierwszego politycznego gościa, będzie nim Maciej Konieczny z Partii Razem. Porozmawiamy o w sytuacji po wyborach na Węgrzech, a także o polskich kolejnych przepychankach wokół praworządności. to gość po siódmej, a po ósmej będzie z nami jeszcze Katarzyna Lubnauer. To z kolei wiceministra edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Jednym z tematów kwestia edukacji zdrowotnej, która od 1 września ma się stać w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Półtorej minuty już tylko do godziny siódmej. Za chwilę informacje. Proszę zostać z nami. Reklama